Cześć, witam Was w Pełnej Sali. Ja nazywam się Michał Konalski, a dzisiaj jest ze mną Julia Palmowska, z którą podsumowujemy niejako, podsumujemy niejako e, tegoroczną edycję Festiwalu Nowe Horyzonty. Cześć Julia. Cześć Michał, cześć wszystkim. E, dzisiaj mamy wyjątkowy, wyjątkowego gościa na sam początek naszej rozmowy, bo pomyśleliśmy, że dobrze by było podsumować tegoroczny festiwal z głową tak naprawdę tej imprezy, a nawet może inaczej jedną z głów tej imprezy, czyli Marcinem Pieńkowskim. Witaj Marcinie. Cześć, dzień dobry. Postanowiliśmy, żeby pozadawać Ci kilka takich pytań z, z, wią, związanych z tegoroczną edycją po to, żeby dowiedzieć się skąd wzięła się Rekordowa frekwencja tego roku, ale też popytać trochę o przyszły rok, więc może zadam od razu pierwsze pytanie, jak ty z perspektywy organizacyjnej oceniasz to, co się dzisiaj w, co, co, się w, co się w tym roku we Wrocławiu udało zrobić? No, wiemy o rekordowej statystyce, ale to też od razu pytanie, co waszym zdaniem wpłynęło na tak świetną frekwencję? i skąd się w ogóle wzięli nowi ludzie zainteresowani festiwalem i też czy przygotowywaliście się wtedy jakoś specjalnie, żeby no, podołać tak dużemu na przypływowi widzów? Powiem zupełnie szczerze, że ja się rekordu w ogóle nie spodziewałem, już mówiłem to w kilku wywiadach, że nawet, nawet w jakichś najśmielszych scenariuszach my tego nie zakładaliśmy. No wiesz, no, odbudowujemy się po pandemii. Ta pandemia, myślę, dużo narobiła złego w, i w branży kinowej, ale w, generalnie w branży kulturalnej. Lata 2001-2002 no, na pewno nie były dla nas proste. 2021 edycja no, to właściwie była edycja jeszcze restrykcyjna, pandemiczna. I czuliśmy oczywiście, to już w zeszłym roku czuliśmy, że, że ten progres, gdzieś i to wszystko idzie gdzieś do góry, wraca do tych poziomów sprzed pandemii. Ale ja naprawdę nie myślałem, że my pobijemy rok 2019, czyli ten nasz rok rzeczywiście mityczny, do którego wszystko gdzieś tam porównywaliśmy. No wtedy było pięknie i tak dalej. Więc, więc naprawdę się tego nie spodziewałem. Więc my zupełnie nie byliśmy, szczerze mówiąc, przygotowani na aż taki napływ nowej publiczności, w generalnie publiczności. Oczywiście no, gdzieś czuliśmy to, dlatego program był wyładowany. To znaczy jak zauważyliście, w zeszłym roku było na przykład trochę slotów pół pust pustych natomiast w tym roku właściwie od rana do późnego wieczora w 13 salach był właściwie każdy seans. To też no, wynikało z tego, że gdzieś tam no, czuliśmy, że tych widzów może być trochę więcej, filmów też było trochę więcej, natomiast, no mówię, jakby nie, nie byliśmy przygotowani na to, że będą jakieś rekordy w ogóle, to było gdzieś tam jakieś, jakieś, jakieś absolutnie w sferze jakich, jakichś marzeń. Zresztą no nie, o, nie o rok chodzi. wychodzi. A co twoim zdaniem no to wpłynęło właśnie? Ja myślę, że całkiem niezły program. Bo to był dobry rok dla kina w sumie. Myślę, że dobry, różnorodny program. Ale w sumie to ci nie powiem. <śmiech> jakby, jakby to nie jest, jak to mówię. No bo ja, ja czuję, że po prostu gdzieś jest, to, to jest tylko moja hipoteza, bo analizy my też robiliśmy ankiety, więc pewnie się może dowiemy czegoś więcej wkrótce. No jeszcze trwa edycja online'owa, no my jeszcze nie jesteśmy w tej fazie analizowania i generalnie, że a, już jesteśmy po festiwalu i siadamy i w ogóle podsumowujemy, bo musimy przede wszystkim odpocząć, bo ledwo żyjemy wszyscy pewnie. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś jest rzeczywiście nowe pokolenie, które, które jest z nami bardzo związane zaczyna być z nami bardzo związana. Myślę, że, że, że nowa społeczność, bardzo młoda publiczność, powiedzmy student, nazwijmy to studencka, albo tu świeżo policealna, być może to są, to są widzowie, którzy lata pandemii, licealne, być może spędzili w lockdownach, i gdzieś tam mają w sobie gdzieś taki, taki, taką potrzebę bycia częścią jakiejś społeczności a myślę, że Nowe Horyzonty są takim festiwalem które dają poczucie bycia jakby, że to nie jest tylko ktoś się przyjeżdża, ogląda filmy i wraca do domu, tylko to jest bycie w jakiejś grupie, bycie w jakiejś społeczności że jest się częścią całości my bardzo o tych widzów dbamy staramy się naprawdę no, bardzo ich słuchać i, i jakby udoskonalać festiwal wyciągać, wyciągać wnioski z różnych naszych błędów ale staramy się przede wszystkim stwarzać atmosferę właśnie takiej rodziny filmowej, takiej społeczności i myślę, że to ich też trochę przyciąga, no, że to jest więcej niż oglądanie filmów, że to jest... Myślę, że też ten program, no, my, my staramy się balansować ten program i z jednej strony czy się pokazywać kino y, po prostu artystyczne, takie, takie... Czasami wyabstrachowane, jak ja to nazywam, na no, zasadzie, że sztuka, sztuka, sztuka. Y, ale z drugiej strony, że, że ten program festiwalu jest w jakiś sposób no bliski tej publiczności, tak, że, że oczywiście on może być szalony i odjechany, ale, ale dużo jest filmów, które gdzieś tam są bliskie jakby tematycznie, czy, czy, czy pod kątem jakiegoś pewnego wajbu. także jakby zależy nam, żeby być blisko widzów. I myślę, że widzowie to po prostu odczuwają i dobrze im na festiwalu i dlatego tak masowo do nas, do nas przychodzą. Tak przynajmniej ja sobie to Gdzieś tam w głowie układam i, i, i wyobrażam, i mam nadzieję, że, no nie wiem, być może tak Roman Gutek czuł się w Cieszynie, kiedy patrzył, jak to rośnie, prawda? Jak to, jak to rzeczywiście, no bo tak to sobie trochę porównuje. Oczywiście nie chcę sobie tu porównywać tego jeden do jednego, bo to zupełnie inne czasy i inna sytuacja, ale, ale, ale rzeczywiście gdzieś ja czuję, że jakieś pokolenie rośnie, i to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie i mo mogę tylko sobie życzyć, żeby, żeby to nie było tylko festiwalowa sytuacja, żeby po prostu no, ten 2019 te rekordy z tego roku były bite też poza, poza świętenki, na jakim są, jakim jest festiwal. My, my również byśmy sobie tego, tego życzyli, prawda jest taka, że program Nowych Horyzontów jest niezwykle różnorodny, więc trochę każdy, każdy znajdzie tam coś, coś dla siebie więc pozostaje też zapytać z jakiego punktu programu ty Marcinie jesteś najbardziej zadowolony, czy wy jako, jako, jako grupa, grupa organizatorów, bo faktycznie pojawiło się, w tym roku wrócił też Arsenał, pojawiło się dużo wydarzeń muzycznych, mamy wystawy, jest w czym wybierać, dużo retrospektyw, stąd to, stąd to pytanie, co jest taką perełką? Ja myślę, że ja się bardzo cieszę z no, to, że hity się oglądały, to, to wiadomo i to to jest oczywista oczywistość. Ja się cieszę z sukcesu Retrospektyw tegorocznych i Zoshimy, przy którym, w którym maczałem palce, ale też i Tanner, i Afrykańskie Nowe Fale, i Von Reiner, no bo, no bo rzeczywiście i Rumunia, która stała się też nagle, ni stąd, i zowąd, dość późno ogłoszona, a jednak, a jednak cieszyła się popularnością, być może nowy film im Radożudę ciągnął tę sekcję całkiem fajnie. No, ja z Romanem Gutkiem rozmawiałem gdzieś w trakcie festiwalu i mówiliśmy sobie, kurczę, no, klasyka to jest jak trochę z winylami, mam wrażenie, że, że ludzie kochają teraz słuchać muzyki na winylach. No, a kochają też być może y, oglądać filmy stare, i niekoniecznie te oczywiste, y, na dużym ekranie. I to jest fantastyczne. Tak? jakby, jakby y, Aż chce się po prostu dalej wymyślać, i robić. I kolejne rzeczy. Ja już zamiast po prostu w sumie odpoczywać, już mam w głowie jakieś tam pomysły i mam dużą frajdę, bo, bo, bo naprawdę jakoś przez lata. Nawet to jest ciekawe, że jak byłem dyrektorem artystycznym, nie miałem czasu za bardzo, żeby kuratorować retrospektywą, a teraz w sumie w zeszłym roku treja w tym roku na Oshima którego zrobiliśmy razem z Łukaszem Malikowskim i, i no, sprawia mi taką gigantyczną frajdę i, i cieszę się, że jest ten respons. My też staraliśmy się, żeby one były bardzo opakowane, to znaczy, żeby to, one nie były tak puszczone w, po prostu w przestrzeń, żeby było dużo prelekcji, żeby było dużo opracowań, można było o nich trochę poczytać, żeby byli goście, bo myślę, że to też jest gdzieś tam, gdzieś tam ważne, żeby, żeby zwłaszcza takie to sobie wiem, Tanera czy Iwon Reiner, żeby one, no, no to było coś więcej niż po prostu oglądanie filmów, i myślę, że to się całkiem fajnie udało. Ja też się osobiście cieszę z sekcji vr bo to też był eksperyment, bo ja zupełnie nie wiedziałem. Nawet jak patrzyłem, jak to się sprzedaje, to już przed festiwalem mówię sobie, no chyba to nie kliknie, że tak powiem, ale kliknęło i, i, i bardzo się z tego cieszę, że, że ten VR też gdzieś tam jest, jest obecny i, i cieszy się zainteresowaniem. Ale generalnie myślę, że cieszę z całego, całego tego festiwalu i generalnie też nie tyle nawet z frekwencji, bo frekwencja to są, to są tylko liczby, ale myślę, że z jakiejś takiej dobrej energii, która była i z generalnego jakiegoś przyjęcia i programu i tegorocznej edycji to jest chyba o wiele ważniejsze niż czyste liczby. To skoro powiedzieliśmy o, o retrospektywach, które faktycznie są takim niesamowitym kawałkiem edukacji i mam wrażenie, że to też jest niezwykłym takim plusem to, w jaki sposób one są kuratorowane, te prelekcje, których możemy posłuchać przed i Faktycznie po przejściu takiej retrospektywy tych sansów można poczuć, że e sam, można poczuć taki niesamowity, niesamowity przypływ wiedzy na temat tego, tego twórcy, z którym spotykamy się w ramach retrospektywy, czy w, grupy twórców, jak to było w przypadku afrykańskich nowych fal. Ale skoro o retrospektywach, to e, teraz przenieśmy się do konkursu, e, do konkursu Nowe Horyzonty. Spodziewaliście się takiego, takich werdyktów jury i publiczności? Czy może obstawialiście coś innego? Ponieważ tam też jest bardzo różnorodnie, tak naprawdę dla każdego coś innego, więc to też nas ciekawi, jak to z Waszej perspektywy wyglądało. Pierwszy raz w życiu wytypowałem dobrze zwycięzcę i, na, i laureata Nagrody Publiczności, tak powiem. Naprawdę zawsze, zawsze gdzieś się, zawsze miałam, tak zawsze sobie obstawiałam i pierwszy raz trafiłem więc myślę, że, że to był, tak, no jakby nie było tu zaskoczeń, tak bym powiedział w tym roku, a bywały, bywały, bywały te zaskoczenia i to niemałe bardzo często, ale cieszy mnie to, że, że może z jakimiś drobnymi wyjątkami gdzieś tam te, jeszcze dział publiczność, bardzo wysokie oceny i to też mnie cieszy, te średnie oceny były bardzo wysokie, ale wiedziałem, że skarby mogą, mogą tutaj, że to jest właśnie, tak jak mówiłem, to jest jeden z tych filmów, które są bardzo bli są dla tej publiczności. Myślę, że, że gdzieś to jest taka nowa poetyka bardzo świeża. Widać czuć, że to jest film zrobiony przez bardzo młodą reżyserkę Luna Karmona ma 27 lat. I, i to zresztą wytłumaczenie wszystkie też jest film, który zajął zresztą drugie miejsce w, w rankingu publiczności. Znowu to są filmy o młodych ludziach. I, i, I jakby myślę, że to nie jest przypadek, że te filmy po prostu wygrywają, cieszą się popularnością. Bo, bo myślę, że te portrety... No myślę, że widzowie mogą też zobaczyć siebie w jakiś sposób. To jest może truizm, ale, ale, ale, ale dla mnie to jest niezwykle istotne, że to nie jest gdzieś zawieszone w próżni tylko i wyłącznie. I taka trochę sztuka dla sztuki. Więc niespodzianek nie było, ale cieszy mnie, że ten konkurs był bardzo różnorodny. Dużo o nim dyskutowano, dużo o nim rozmawiano i fajnie. Tak, to był bardzo, bardzo mocny konkurs w tym roku, to prawda zdecydowanie. Mocny, różnorodny i jak widać Gabor Reich ma po prostu szczęście do konkursów z, ze słowem horyzonty w, w tytule, więc... Tak, po wygraniu z Wenecji. To... <grym> tak, to prawda, ale żeby było śmiesznie w, w marcu byłem w jury festiwalu Kosmorama w Trondheim no i paradoksalnie też <grym> daliśmy główną nagrodę temu filmowi. Ja tam co prawda, co ciekawe walczyłem również o skarby ale, ale, ale nie, nie, nie przewalczyłem z, z moimi współjururami ale no faktycznie myślę, że to film, który świetnie uderza w czas jakby bardzo mocno i, i, i znakomite kino gdzieś tam oddające ducha naszych czasów pokazujące podzielone Węgry no ale przecież wiadomo, że nie tylko Węgry są podzielone tak i można odczytać przez polską perspektywę, europejską nawet światową, no jakby mi brakuje takich filmów w polskim kinie również które tak. mówiło o tym, co tu i teraz. To znaczy brałem na warsztat palące problemy naszej rzeczywistości, niekoniecznie. Jakby jak patrzę na tegoroczne festiwale w Gdyni, bardzo dużo jest tam kina, które jest zanurzone w przeszłości. Nie wiem, czy macie też takie... i takie, yy, Co jest okej okay, oczywiście, jakby czekam też. Jestem ciekawy, co Ksewery Żyławski zrobi z Kulejem, no ale... Yy, Albo jakby... Maria z Maszko-Czanowicz z Wajdą, ale to no, zobaczymy. Przedtem. On, to już czas na wiecie, to już są tematy na, na, na nasze przyszłe rozmowy, i też zaraz jak ciebie, Marcin, pożegnamy to z Julią w dwójkę podsumowujemy z naszej, z naszej strony program tegoroczny. Ale jeszcze mamy do ciebie dwa krótkie pytania, takie no właśnie, jako do organizatora festiwalu. Już ogłosiliście, że w tym roku po Nowych Horyzontach odbędzie się małe turnie wybranych filmów po Dolnośląskich Kinach. W takim razie od razu zapytam, czy, czy w tym roku albo w przyszłym możemy się spodziewać kolejnej edycji Nowych Horyzontów Tourne, czy zmieniliście jakoś formułę na ten y, przegląd? My, myślę, że tak. na pewno, znaczy Nie myślę tylko na pewno będzie to Tourne, tylko jeszcze nie wiemy, które filmy, bo to też zależy od całego kalendarza naszych premiach. Na pewno my jesienią my, my, wpuścimy do Kim Bestie, zaczynamy od Bestie, Berthanda Bonello, będzie również Dahomej Mati Diop, i tak powolutku będziemy kolejne filmy wpuszczać i zobaczymy też, co nam zostanie. Myślę, że tam na pewno przypływy dziarzenkę będą, będą pokazywane. Być może te filmy, które może jakoś się tam nie do końca przebiły festiwalowo. Ale tak, planujemy jak najbardziej turnei generalnie, jakby też myślę, że można teraz nasze filmy też nowo-horyzontowe zobaczyć na bardzo różnych festiwalach, chociażby teraz na dwóch brzegach, a za chwilkę w Zwierzyńcu, naprawdę bardzo dużo filmów, które pokazywaliśmy też na Nowych Horyzontach, więc jeżeli ktoś nie mógł na Nowych Horyzonty przyjechać, to bardzo serdecznie zapraszam na te dwa festiwale, również może takie niepopularne, że dyrektor festiwalu zaprasza na inne festiwale, ale, ale dużo też tam naszych filmów można, można obejrzeć. Ale to zazwyczaj tak jest właśnie, że jeżeli ktoś nie zdążył dojechać do Wrocławia, to może później pojeździć po Polsce na inne festiwale i połapać te co, co głośniejsze tytuły gdzie indziej, więc to, to nigdzie dokładnie. Ale bo i nawet te właśnie niekoniecznie super głośne, jak właśnie nie wiem, to troszkę nawet też mniejszych tam tytułów też się znalazło z czego z czego się cieszą porozmawialiśmy o tym roku, to pora zadać pytanie o przyszłoroczną edycję festiwalu. Powiedziałeś już Marcinie, że masz w głowie jakieś pomysły na retrospektywy, na jakieś kolejne nowe projekty. Czego możemy się spodziewać właściwie tak na, na gorąco po tej, czy w trakcie nawet jeszcze tej online'owej edycji tegorocznej, po przyszłorocznej edycji? Jeszcze więcej widzów? Jakichś może, może zmian? Jan. Nie strasz mnie. Może w Nowym Mieście otworzycie jeszcze film? Tak, jasne. Nie, nie, nie. My w będziemy jeszcze przez bardzo, bardzo długi, bardzo i mam nadzieję, że do końca świata jeden dzień dłużej. Parafrazując klasyka. Yy, ja nie sądzę, to, że tak, nie, na pewno nie sądzę, żebyśmy szykowali jakieś rewolucje, bo, bo myślę, że nie jest to potrzebne. Na pewno wyciągniemy wnioski z tego rocznej edycji, będziemy poprawiać. Nie wiem, no, dużo rzeczy było w tym roku. Wrócił Arsenał, właśnie wspomniana scena wiarowa trigger warnings, tak, więc dużo rzeczy gdzieś tam, które wyniknęły właśnie z tego, z jakichś pewnych oczekiwań naszej publiczności. Myślę, że też będziemy gdzieś w tym roku te wnioski wyciągać, ale nie przypuszczam, żebyśmy tutaj, wiesz, jakby programowo, logistycznie tu robili jakieś wielkie rewolucje, bo, bo myślę, że tegoroczna edycja była, była, była całkiem w punkt. Na pewno to jest 25. edycja jubileuszowa. No już raz prawie zrobiliśmy jubileusz, Czyli rok 2020, gdzie, gdzie naprawdę mieliśmy szalone rzeczy tam, mieliśmy, mieliśmy zaplanowane łącznie z przylotem Cai Minglianga, Yanga, jakiś performance, no, mnóstwo rzeczy mieliśmy przygotowanych i to wszystko zostało storpedowane przez pandemię, więc mam nadzieję, że za rok będziemy mieli trochę więcej szczęścia i na pewno będziemy w jakiś sposób podsumowywać te 25 lat i na pewno będzie jakaś, jakieś, będą jakieś wydarzenia, sekcja, która będzie poświęcona, która będzie się cofała do, do początków festiwalu, bo myślę, że, że, że, że to jest świetna ku temu okazja. Być może, żeby przypomnieć sobie, również rzadkie klasyki, takie nieoczywiste klasyki, legendy Nowych Horyzontów, które często są na różnych forach przypominane, a które bardzo trudno obejrzeć, bo, bo myślę, że jest parę takich filmów, które... Były kiedyś na Nowych Horyzontach, ci starze Nowych Horyz Horyzontowicze je wspominają, a no właśnie, a, a obejrzeć je na dużym ekranie jest właściwie rzeczą niemożliwą. Ym, więc na pewno tutaj szykujemy, nie mamy jeszcze skonkretyzowanych planów, jeśli chodzi o przeglądy, retrospektywy, to, to dopiero przed nami my zawsze we wrześniu podejmujemy te decyzje. Yy, ale, ale myślę, że, że ten program klasyczny na pewno będzie, będzie mocny jak zawsze. Yy, więc, więc tutaj szczegółów nie powiem. Co do frekwencji, no to ja nigdy sobie nigdy nie zakładam. Natomiast oczywiście będziemy się przygotowywać, być może na jeszcze większą liczbę, liczbę widzów. Ale no na pewno też infrastruktura we Wrocławiu jest w pewien sposób ograniczona, więc my tam na, raczej nie sądzę, żebyśmy przynajmniej za rok rozciągali festiwal do jakich jeszcze większych rozmiarów. On myślę, że już. Może po prostu kino musicie rozciągnąć. Piętro dobudować. O, jeszcze jedno. No więcej. już ma 9 sal, więc myślę, że, że już jest. Już jest duże, no właśnie niech tam widzowie też chodzą nie tylko właśnie podczas naszych festiwali, ale też poza, bo, bo wiadomo, zwłaszcza latem jest, jest, jest, jest tym trudno, ale myślę, że tutaj tak te czasy są, czasy takiego chodzenia do kina też, też myślę, że to się gdzieś poprawia lepsze. A to wszystko, mam wrażenie, zależy od filmów. Jeśli jest dobry content, jeśli są dobre filmy, to po prostu są widzowie. Myślę, że od tego trochę zależy, tak sobie analizowałem ostatnie lata. Nie, więc my raczej, raczej raczej we wrześniu będziemy, będziemy podejmować pierwsze decyzje, pewnie mo, może po American Film Festival będziemy być może pierwsze rzeczy ogłaszać, ale na pewno zapowiada się edycja być może trochę sentymentalna. Widzę to już w internecie, niektórzy właśnie gdzieś tam już pewne inspiracje podrzucają i fajnie. Natomiast my oczywiście też bardzo, bardzo polecam wszystkich, żeby pisać do nas Jakie retrospektywy chcieliby zobaczyć? My oczywiście będziemy się starali. Naprawdę, no wszystkie wybieramy te rzeczy, które są niedostępne, bo, bo myślę, że to jest też ważne, żeby pokazywać no przede wszystkim te rzeczy, które są, są, są niedostępne online czy kinowo. Dzięki Ci wielkie za te odpowiedzi. To był Marcin Piękowski, dyrektor festiwalu Nowe Horyzonty. Opowiedział nam trochę o tegorocznej edycji, ale też zraził kilka planów na przyszły rok. Dzięki Ci, Marcin. Dzięki serdecznie. I jesteśmy już znowu w dwójkę z Julią Palmowską, teraz mamy czas na to, żeby bez dawania organizatorom nie, nie. złego feedbacku albo zbyt dobrego feedbacku tutaj podsumować jakoś tego tegoroczne nowe horyzonty, więc zatem ci może Julia pytanie, które ty zapisałaś w naszych notatkach, przy którym sensie po raz pierwszy musiałeś zmienić plany? tak, ja wpisałam to pytanie ponieważ z jednej strony rozmawialiśmy już tutaj z Marcinem o tym jak to frekwencja nowohoryzontowa zdecydowanie dopisała w tym roku a ja właściwie musiałam zmienić swoje plany już przy pierwszym seansie, gdyż planowałam wybrać się na Grand Tour tego pierwszego dnia natomiast przegrałam ze zbyt dużą liczbą osób chcących się wybrać na ten film co też z drugiej strony mnie zachwyca że portugalsko, że, że portugalsko Kino. Naprawdę cieszyło się tutaj taką popularnością i można było je oglądać na sali numer jeden przy po prostu pełnej, pełnym obłożeniu sali, więc, więc u mnie to był już pierwszy seans, już pierwszy seans faktycznie mam wrażenie, że w tym roku o wiele częściej trzeba było zmieniać plany i faktycznie było tak, że jak sobie zaplanowałeś seanse na kolejny dzień, musiałeś ustalić sobie również jakiś taki priorytet, nie, że ok, to jest, to jest mój priorytet, resztę mogę zmienić, i Bo wiem, że jak na ten się wklikam, to na resztę może się nie udać. Tak, to prawda. Natomiast ja, ja mimo wszystko mam wrażenie, że to była kwestia bardziej pierwszego weekendu. Od poniedziałku już jakoś się łatwiej chyba było też ewentualnie doklikać na jakiś sens. Wydaje mi się, że ten pierwszy, pierwszy weekend spowodował, że było też więcej ludzi, którzy przyjechali na krótki czas i e, oni też utrudniali trochę klikanie się. Brzmi to bardzo bardzo niemiło, co mówię teraz, ale no, trzeba było po prostu... Gatekeepujesz nowe horyzonty. I, i nowohoryzontowiczów też. Ale no trzeba było po prostu nam nie zabierać miejsc. Ja również musiałem zmienić za już pierwszego dnia swoje plany. Zmieniłem z Grand Tour na film Messidor Alana, Alana Tanera. I była to świetna decyzja, bo Grand Tour zobaczyłem kilka dni później, a Messidora bym pewnie nie obejrzał, więc no, było to bardzo dobre wejście w festiwal. Dla mnie na pewno. Ja zmieniłam wówczas z Grand Tour na Dziki Diamant i była to również w porządku decyzja. Z perspektywy czasu może faktycznie wybrałabym się na, na, na Tanera, gdyż bardzo y, wiele prób zostało podjętych, aby tego Messidora obejrzeć. Przez ostatnie równe dwa tygodnie dzisiaj mijają właściwie y, i dotąd tego Messidora nie widziałam, a pozostałe filmy Tanera, które gdzieś byłoby mi dane zobaczyć, faktycznie zyskały moją dużą aprobatę, więc, y, więc y, myślę, że warto się w tę stronę zwrócić. Skoro rozmawiamy już o pewnych takich pewnych takich modach i, i, i zmianach sposobu trochę funkcjonowania tu na festiwalu w związku z tym, z tą dużą frekwencją i tak dalej, to ja, że tak powiem, Michał, odbije piłeczkę, pytając Ciebie o trendy tegorocznego festiwalu. Tak, no wydaje mi się, że takim głównym motywem, który, który przyświecał tegorocznej edycji, o którym też za chwilę porozmawiamy, było jednak to chodzenie i poruszanie się, ale na mnie zrobiło wrażenie jak dużo filmów odbija w jakimś sensie pandemię w tym roku i jak dużo twórców albo nawiązuje do tego stanu covidowego zawieszenia i izolacji, albo no właśnie pokazuje nam dzieła, które miały zostać zrealizowane w tym okresie covidowym, ale z powodu pandemii nie mogły zostać stworzone w taki sposób, w jaki by ci twórcy chcieli i dzisiaj w 2024 pokazują nam no właśnie, jakiś nowy sposób y, robienia tych filmów. Tutaj bym wyróżnił przede wszystkim właśnie wspomniany już przez Marcina przypływy Jia Zhanghe, piękny film. Y, także inny chiński projekt, czyli nieukończony film Lu Ye". Oba te filmy zresztą wejdą do polskiej dystrybucji. Czy choćby wspomniany przez Ciebie Grand Tour Miguela Gomesza, on również y, y, Wygląda tak, jak wygląda, dlatego że nie mógł zostać zrealizowany według pierwotnego planu podczas pandemii. Więc jeszcze mogłem wymienić chyba z kilka takich przykładów, ale te trzy jakoś pokazują mi, że filmowcy podczas pandemii nie siedzieli próżno i naprawdę szukali jakichś nowych sposobów nie tylko wyrazu, ale też samej produkcji, samej realizacji filmu, no bo... Jest to duża, duża, duże przedsięwzięcie zawsze i pandemia je bardzo mocno utrudniała. Tutaj mamy kilka ciekawych adhouse'owych głosów pokazujących, że da się, dało się to robić inaczej. A Ty jakie trendy zauważyłaś? Ja, czy... To jest w ogóle ciekawe to, co mówisz o, o pandemii. Jak długi jest czas przechowywania tego tematu gdzieś tam, bo wspomniałeś tego, znaczy wspomnieliśmy oboje Miguela Gomesza, który przecież już zdążył zaprezentować jeden film. I też pandemiczny. pandemiczny. Tak. tak. Więc trzy, trzy lata temu, chyba w 2021 czy 2021 dziennikie Wojn Place. Tak, dziennikie Wojn Place wyreżyserowane wraz z Maureen Fazendayru. Tutaj mamy tę mega produkcję w jego, w jego wykonaniu, która napotkała zupełnie, zupełnie inne, inne przeszkody. Mam wrażenie, że tam trochę zostało wykorzystane to, że ok, przyszła ta pandemia i trzeba w ten sposób to... Może wykorzystajmy ten temat do tę okazję do zrobienia filmu na, na taki temat, w takiej formie i tak dalej, a tu trochę trzeba było przeskakiwać masę przeszkód związanych z realizacją tego filmu, więc faktycznie ta pandemia gdzieś gdzieś tak mi się zdaje może być może być tutaj takim pewnym, pewnym trendem. Ja przyznam szczerze, że długo się zastanawiałam nad tym pytaniem i, i, i nad tym, co powiedziałeś. Też gdzieś to się w kuluarach właściwie pojawiało, te, te kwestie gdzieś były obecne, natomiast nie mam jakiegoś takiego tematycznego trendu tutaj, natomiast mam trendy, które mnie gdzieś cieszyły, cieszyło mnie patrzenie na to, i tak jak powiedziałam, cieszyło mnie siedzenie na sali numer jeden na portugalskim filmie z dużą publiką, wypełnioną po, po prostu mówię, salą po brzegi. Cieszył mnie problem z wklikaniem się na portugalski film, bo nawet nie jeden, bo z klikaniem się na film Leonor Telesz na ban, chociaż mamy na jego temat zdanie raczej negatywne oboje, to mimo wszystko gdzieś cieszy mnie, że, że, że, że można było takich sytuacji doświadczyć aż w takiej, wiesz, w takim nagromadzeniu, bo to też oczywiście się gdzieś zdarzało w zeszłym roku. Mieliśmy fokus na Portugalię i, i te filmy gdzieś też są obecne, natomiast tutaj faktycznie no, trzeba było walczyć po prostu o miejsce na filmie portugalskim, czy w tej sekcji, czy w innej. I też cieszy mnie popularność, popularność afrykańskich nowych fal, samej tej retrospektywy. Cieszy mnie, że, że faktycznie gdzieś ta uwaga została zwrócona w tym kierunku, że była okazja w ogóle na zobaczenie tych filmów na wielkim ekranie, bo to są projekty, które gdzieś faktycznie sobie możesz znaleźć i sobie możesz gdzieś obejrzeć i się możesz o nich wiele rzeczy, wielu rzeczy dowiedzieć, ale w takich przestrzeniach festiwalowych, gdzie faktycznie jesteśmy skupieni wokół, wokół nich, to dla mnie był naprawdę, naprawdę świetny, świetny trend. Świetnie, że, że mieliśmy okazję coś coś takiego zobaczyć, spotkać się wokół tych filmu, filmów, porozmawiać o nich, gdzie też to nasze doświadczenie z kinem kontynentu afrykańskiego jest jest bardzo różne i tutaj te doświadczenia można było też sobie trochę zderzyć, zderzyć sobie pewnie w niektórych przypadkach swoje wyobrażenia z tym, co się, co się zobaczyło na ekranie, więc powiedziałabym, że, że, że jak gdzieś w głowie miałam takie trendy bardziej związane z tym, na co, na co się chodziło i i, i z tym, co się, co się, co się oglądało. To bardzo, bardzo masochistycznie podchodzisz do tematu, że, że podobało Ci się, że ktoś Cię nie wpuścił na salę, albo że nie mogłeś się dostać na jakiś film. Ale, ale to może jeszcze wróćmy na chwilę do takich faktycznych leitmotivów tematycznych. No, tegorocznym hasłem festiwalu było kino, które prowadzi, a taką sekcją specjalną, stworzoną specjalnie na tegoroczny festiwal, było Let's Go, które koncentrowało się na filmach dotyczących tematu chodzenia, powiedzmy sobie yy, oględnie. I faktycznie w tej sekcji jest kilka filmów, które o chodzeniu traktują w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, mniej lub bardziej zaowalowany i yy, pokazują jego różne możliwości, różne w ogóle sposoby itd., itd. Yy, Typologię Włóczy Kina w tej sekcji zresztą sporządziliśmy już w poprzednim yy, podcaście, na, na, na łamach pełnej sali, możecie go posłuchać, nazywa się Włóczy Kino o chodzeniu w filmach, ale to, co mnie zaskoczyło podczas tegorocznej edycji, jak wiele było filmów w programie, rozsypanych gdzieś po różnych sekcjach, które właśnie nadawałyby się do sexy Let's Go. I, I tutaj bym zaczął w ogóle od mojego filmu otwarcia, czyli od Messidora, Alana Tenera, który no, jest, filmem, jest filmem chodzonym, jest trochę też jeżdżonym bo tam bohaterki wchodzą do samochodów, ale to, to poruszanie się ewokuje tam tak naprawdę całą młodzieżową energię tych postaci i jakąś taką chęć ucieczki i znalezienia jakiegoś miejsca, w którym się jeszcze nie było, więc no w ogóle Alan Tanner mi się wydaje świetnym dodatkiem do tej, do tej sekcji. Let's go! Czy ty też jeszcze gdzieś jakieś włóczęgi zaobserwowałaś, które ci nie dały spokoju? Wiesz, co. W ogóle mam gdzieś wrażenie, że ten temat, jeśli w jakiejś sekcji też był tak niesamowicie obecny i to jest dla mnie też urocze, bo powiem zaraz o sekcji właściwie najpopularniejszej ze wszystkich, pokazach galowych właściwie. Mieliśmy do czynienia mm -hmm. z masą filmów, które gdzieś y, y, spotykały temat wędrówki, czy to wędrówki dosłownej, y, z którą mieliśmy do czynienia w Grand Tour, ale i w Emily Perez, y, gdzie faktycznie te nasze bohaterki przenosiły się z miejsca na miejsce i samo poszukiwanie miejsca, gdzie główna bohaterka dokona y, korekty płci też było ważnym elementem fabuły y, tego filmu. W Bestii mamy... Motyw podróży po różnych tych epokach, po różnych wcieleniach, i jakiejś takiej e, niesamowicie emocjonalnej i gdzieś takiej introspektywnej wycieczki można powiedzieć. I nawet w tych filmach, w których, e, których wiesz, nie, nie widziałam, ale gdzieś coś, coś o nich się słyszało, e, czy tu by można wymienić to e, o kapitano, czy motocyklistów, czy e, wszystkie odcienie światła, e, to tak naprawdę wszędzie się o tym słyszy, nie? Tak, ale też y, przede wszystkim, tak jak sobie teraz pomyślałem, jeszcze cała retrospektywa Bertranda Bonello tak naprawdę, bo tak, tak. ma to jest po prostu, zwłaszcza pierwsza część Nocturamy to jest niesamowicie chodzony film. Tak. Pornograf też, tam ten ruch służy głównemu, bohater głównemu bohaterowi do jakiegoś przepracowania sobie sceny. Yy, więc yy, no, dużo, dużo było tych takich akcentów chodzeniowych yy, poza sekcją let's go, yy, co, co ja uważam za, za fajny dodatek. Może po pandemii po prostu zachciało się wszystkim yy, chodzić. Chodzić. I stąd, stąd ten, to to gdzieś tak, gdzieś tak wynikło. No, widać, we wszystkich sekcjach mamy, mamy o czym gadać. Mamy generalnie, to był bardzo mocny festiwal, mam wrażenie, ale Michał, takie wyzwanie, która sekcja była twoim zdaniem najmocniejsza? No to jest trudne pytanie, bo, bo wydaje mi się, że konkurs można nazwać mocną sekcją. Jeszcze chyba zostały mi tylko dwa filmy, czy jeden film do zobaczenia, ale te, które widziałem są no, naprawdę przyzwoite, a część z nich bardzo dobrych. E, natomiast wydaje mi się, że zaryzykowałbym, że najmocniejsi w tym roku byli Mistrzowie. E, ja chyba ze wszystkich moich edycji, na których byłem na Nowych Horyzontach nie pamiętam tak silnych e, filmów w tej sekcji i tak naprawdę chyba e, trafiłem na jeden film, który nie powinien się znaleźć w, w przeglądzie poświęconym Mistrzom. Jest to, jest to oczywiście Próba Łuku Łukasza Barczyka. No ale domyślam się, że trafił do tej sekcji, bo jest to polski reżyser, któremu, który nie jest de debiutantem, daleko mu do bycia mistrzem, no ale na potrzeby programerskie stawiam, że został tutaj dołączony. Yy, tak, a dla Ciebie, Julia, jaka sekcja była najmocniejsza? Wiesz co, patrząc po ocenach i takim generalnym właśnie rozkładzie wspomnień, o, o, o, danych, o danych sekcjach to mam wrażenie, że również bym tutaj celowała, celowała w tych mistrzów choć e, pierwotnie e, tak do końca tego, tego, tego nie zakładałam mam wrażenie bo gdzieś... E, wśród tych tytułów nie, nie było może takiego, który mnie gdzieś emocjonował, emocjonował i mam wrażenie też, że poza tym Karaksem, no, który faktycznie myślę, że nas oboje po prostu rozłożył na łopatki to te filmy widziałam w większości wcześniej z tej sekcji więc ja ich też do końca nie kojarzę konkretnie z Nowymi Horyzontami bo czy ten czy puju Nowy czy właśnie Luje yy, i tak dalej, i tak dalej, bo tu można by wymieniać. To, to są filmy, które gdzieś widziałam już przed festiwalem i yy, na, na jakichś innych imprezach, więc może, może dlatego w, w tych mistrzów tak nie, tak nie celowałam. Yy, natomiast no, jak widać, gdzieś się trzymają faktycznie mocno i Karaks, i, i, i, i Elise tutaj wrócili z mocnym po prostu tąpnięciem. O. To prawda, no było, było tutaj w tych mistrzach dużo, ja też y, dobrze się bawiłem na odkryciach, poszedłem tylko na kilka tak naprawdę, kilka widziałem już przed, jeszcze przed festiwalem na jakimś Berlinale i tak dalej, y, ale w odkryciach też się y, kilka perełek moim zdaniem y, znalazło, no przede wszystkim mo, mo, moją ulubioną perełką z odkryć jest Wietnam wietnamski film znakomity jakiś taki kontynuujący wietnamskie rozważania na temat ziemi, pamięci, przeszłości przyszłości, teraźniejszości więc no tutaj odkrycia odkryły przede mną tą kolejną perełkę a jaka była Twoja ulubiona retrospektywa w takim razie? Wiesz co, no chyba jednak te afrykańskie nowe fale jeśli gdzieś spędziłam na którejś retrospektywie najwięcej czasu no to właśnie, właśnie tam jakby to tak sobie podliczyć. Program tej sekcji faktycznie gdzieś mnie ujął, więc tutaj szacun dla kuratora sekcji Jana Topolskiego za wybór filmów. W sensie to było to, co chciałam gdzieś obejrzeć. Z jednej strony takie żelazne klasyki do nadrobienia, czy też do powtórki na, na wielkim ekranie, Medondo, Usmansen Ben, tuki Buki, prawda, Sam Bizanga. Mieliśmy trochę, trochę tego a z drugiej strony choćby niesamowicie intrygujący przegląd krótkich metraży nakręconych przez afrykańskich studentów w łódzkiej filmówce tutaj chociażby wspomniałabym takie tytuły jak Ludzie z piwnicy Mustafa Derkoua który chyba w ogóle jest dostępny online z tego co wiem czy pieśń na śmierć młodzieńców Idrisa Karima? Obaj ci studenci pochodzili, pochodzili z Maroka i to są niesamowicie ciekawe, ciekawe shorty, które moim zdaniem powinny gdzieś być zapamiętane faktycznie jako takie, takie klasyki łódzkich shortów, których, których trochę gdzieś tam, gdzieś tam faktycznie mamy. Pierwszy to zapis takiego wieczoru intelektualistów spędzonego w piwnicy w piwnicy bodajże małżeństwa Kurlewiczów po prostu wiesz, totalnie Stanisław, Tym, Wanda Warska, Barbara Brylska i kilka jeszcze innych osób siedzą i gadają w piwnicy, palą fajki, piją alkohol i słuchają jazzu granego na żywo przez Kurlewicza czy Nachornego i, i, i resztę ich ekipy. A drugi film to już totalnie taka wiesz, surrealistyczne, surrealistyczny odjazd. Na pewno, na pewno te surrealistyczny odjazd z rolą Piotra Szulkina, gdzieś, który się tam pojawia i niesamowitą, niesamowitą, hipnotyzującą muzyką. Także na pewno te projekty gdzieś tutaj polecam, polecam sobie, sobie gdzieś obczaić. Chodziłam też na retrospektywę Osimy, na retrospektywę tanera, śmierć przez powieszenie czy salamandra, to na pewno te seansy zapamiętam jeszcze na długo. No nie trafiłam na żaden seans z retrospektywy Yvonne Reiner ale to chyba dość świadomie po obejrzeniu jej poprzednich filmów które niekoniecznie mnie gdzieś tam ujęły a powiedz mi jak Michale wyglądał twój festiwal pod tym względem jeśli chodzi o twój udział w retrospektywach i, i co ci się tutaj podobało najbardziej Nie, no dla mnie, dla mnie zdecydowanie pewnego rodzaju odkryciem był pornograf Bonello bo, bo nie znałem tego filmu i też jakoś nie planowałem a, a poszedłem z ciekawości i zachwyciłem się tak naprawdę tym filmem Natomiast chyba taką retrospektywą tego roku jest dla mnie Alan Tanner. Mimo, że nadal nie zobaczyłem wszystkich filmów, jakie były pokazywane, to, to i tak jestem zachwycony, że, że tego twórcy udało się we Wrocławiu pokazać nie wiem, może życzyłbym sobie więcej seansów w godzinach wieczornych w kinie Nowe Horyzonty, żeby stworzyć wokół tego jakąś taką nocno-szaleństwową aurę, która towarzyszyła chociażby w zeszłym roku retrospektywie Alana Rob grieta ale, ale i tak no, uważam, że zaprezentowanie tych filmów polskiej publiczności to jest strzał w dziesiątkę i też na, na otwarciu retrospektywy Kuratorka Małgorzata Sadowska zrobiła takie porównanie, że, że ówczesna Szwajcaria, a dzisiejsza Polska to w sumie y, jakieś takie tendencje społeczne i moralne wśród dysydentów i narodu y, niewiele się od siebie różnią. Dobrze, że przypominasz w ogóle o tym, o tym Bonello, bo ja chyba go, to co powiedziałam wcześniej o tych filmach z Mistrzów, to to samo mam z Bonello po prostu, że go gdzieś wiesz. No tak, ty zobaczyłaś całego przed. Tak, tak i go zapominam, że on jakby tutaj był, a był nawet... Po yy... no, so, tak, przyjechał, przyjechał do Wrocławia osobiście, to prawda. Zadam Ci najtrudniejsze pytanie, mi się wydaje, bo w tym roku mi się wydaje, że nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Mianowicie, jakie było tegoroczne zwierzę festiwalu? Bo przed dwoma laty, no, niewątpliwie, był to osiołek, między innymi przez IO Jerzego Skolimowskiego, ale też osiołki znajdowały się w kilku innych filmach w zeszłym roku był to koń, były aż trzy filmy z koniem w tytule, jakoś referujące do konia, ale też koni można było naliczyć w filmach po prostu bardzo, bardzo wiele więc pytanie do Ciebie jaka, jakie Twoim zdaniem było tegoroczne Zwierzę Festiwalu i czy w ogóle było? No, ja kompletnie nie pomyślałam o tym pytaniu w takim tonie e, gatunku, e, który się gdzieś powtarzał poprzez e, w, w kolejnych seansach, tak jak to było z osłem czy końmi, gdzie mam wrażenie, że też oba, e, zarówno osły, jak i konie, to takie dość e, nowohoryzontowe zwierzęta, e, tak e, memicznie, lostowe po, po prostu, nie? Natomiast... Nie, właśnie, bo to też trzeba by było jakiegoś dnia zorganizować dyskusję na ten temat, jakie zwierzę jest najbardziej nowohoryzontowe, bo mi się wydaje, że to jest jednak taki zbiór kilku zwierząt, krowa, koza, owca i coś jeszcze i osioł na przykład, gdzieś na jakimś pastwisku oddalonym od ludzkości. To jest chyba takie zwierzę nowohoryzontowe mi się wydaje najbardziej. Tak, natomiast no, ja pomyślałam od razu o naszych nowohoryzontowych konkursowych hipopotamach z Pepe. Okay, okay. I, I tutaj gdzieś, jeśli chodzi o jakikolwiek, jakiekolwiek zwierzę, którym, którym myślę w kontekście tego, tego rocznego festiwalu, to jest to, zdecydowanie, jest to zdecydowanie ten film i są to zdecydowanie te zwierzęta. Nie mogłam sobie również odpuścić nawiązania do twojego ulubionego filmu festiwalu, czyli tych Sasquatchy. Sasquatch Sunset i tego jednego konkretnego Sasquatcha, który puszcza Eraser w trakcie, w trakcie filmu. Ja nie wiem, czy pamiętasz tę scenę, czy już kompletnie jakby wytarłeś to. Wy, to wyparłeś to, się No Natomiast to są chyba jedyne zwierzęta, które gdzieś mi, gdzieś mi przyszły do głowy, myśląc o, o tegorocznej selekcji filmowej. Ja mam wrażenie, że nie jestem e, dobra w, takich, e, w takim przeniesieniu nieantropocentrycznym, e, jeśli chodzi właśnie o, o zwierzęta i, i jakąś mhm. ich powtarzalność poprzez, poprzez wszystkie filmy. Ale dużo było, e, kurczę, no w Tranquilla Uken mamy e, dość, dość ważny, ważny motyw, e, taki mocno enigmatyczny, więc to mi na pewno też, też zapadło w pamięć. Więc takie z, trochę zwierzęta z tajemnicą bym powiedziała. Zwierzęta z jakąś. Tam, z jakąś zwierzęta z historią. Do, dodałbym do tego. Y, do tych zwierząt z historią dwie małpki. Y, jedną małpkę z filmu Kukangi Nie Płaczą, y, również wietnamskiego, świetnego filmu za odkryć. Y, na drugą małpkę, również zwierzę z historią, zwierzę znaczeń, ze znaczeniem i, wierze, i zwierzę no, z takim podwójnym wydźwiękiem, to jest małpa z filmu Max Moja Miłość, y, nagisy Osimy. Te filmy się ze sobą w jakiś dziwny sposób łączą, ale może nie chciałbym rozwijać tego porównania, bo w obu, w obu filmach małpa jest symbolem czego innego. Natomiast, tak, no te dwie małpki na pewno z tego roczną edycją mi się będą kojarzyć, ale faktycznie nie było chyba jednego głównego zwierza, wokół którego można by było jakieś takie kompozycje układać programowe w tym roku. Tak, no jak widać tutaj bardziej o chodzeniu niż o zwierzętach. W tym roku y, był ten festiwal, bo gdzieś udało nam się patrz ile wynaleźć filmów wokół tematu chodzenia, a coś z tymi zwierzętami y, tak gorzej. Nie było takiego jednego dominującego gatunku. Y, no, dobrze, trochę, trochę wprowadziliśmy y, Was w nasze wrażenia y, na temat festiwalu, tak z y, dyrektorem y, Marcinem Pieńkowskim, jak i y, teraz, y, teraz razem, y, więc y, Myślę, że pora przejść do części takiej mocno pełnosalowej, aczkolwiek i w ogóle branżowej, kolektywnej, gdyż tradycyjnie przygotowaliśmy nasz pełnosalowy festiwalowy grid, w którym wraz z zaproszonymi krytykami, dziennikarzami filmowymi, Ocenialiśmy przez te 10 dni i dalej jeszcze oceniamy, póki festiwal trwa, filmy z, z programu festiwalu. I myślę, że chcielibyśmy tutaj wprowadzić naszych słuchaczy, co to takiego zdominowało ten festiwal w gridzie w tym roku, bo właściwie w wielu, mam wrażenie, że w wielu sekcjach mamy w tym roku takie remisy dość mocne, jakich w zeszłych latach nie mi, z jakimi w zeszłych latach nie mieliśmy aż tak do czynienia. Ja, ja chyba nie jestem też dobra w pamiętanie takich rzeczy, natomiast mam wrażenie, że, że jednak tutaj było bardzo równo. Jak sobie też powypisywaliśmy w po, po sekcjach, co tutaj gdzieś zachwyciło widzów czy krytyków, czy dziennikarzy na, na festiwalu najbardziej to mamy po trzy tytuły nawet na jedną sekcję, co myślę, że się tak nie zdarzało w poprzednich latach aż tak mocno, że jednak był ten faworyt nie? na pierwszym planie jakiś tak, to prawda. No w ogóle gdyby, gdyby tak gridowo, bardzo bardzo autorytarnie do tego podejść i wyodrębnić filmy z najwyższymi ocenami, no to pewnie znowu wygrałyby yy, retrospektywy perspektywy, albo jakieś pojedyncze klasyki jak, nie wiem, Playtime. Czy, czy, czy no właśnie, pojedyncze strzały, które są filmami, które widziało przed festiwalem już mnóstwo ludzi, większość wystawiła ósemkę lub dziewiątkę lub dziesiątkę, i generalnie żaden z festiwalowych tytułów nie ma szansy zbliżyć się nawet wynikiem do takiej śmierci przez powieszenie simy, czy no właśnie wspomnianego wcześniej Playtime natomiast, tak jak, no, tak jak powiedziałaś dużo było w tym roku filmów, które yy, notowały bardzo duże, duże wyniki yy, są chyba 3 czy 4 nowe filmy które przekroczyły 8 na 10 śre yy, w średniej więc to jest yy, no, w ogóle niesamowity wynik jak na no nowości w naszym gridzie zazwyczaj znajdzie się kilku krytyków którzy wystawiają niskie noty i ta średnia spada yy, tutaj w kilku przypadkach Mniej więcej jednogłośnie wszyscy je docenili, a może przejdźmy od konkursu do tych mniej, bardziej pobocznych sekcji Otako. Już zachwycaliśmy się poziomem tego rocznego konkursu kilka razy, więc powiedzmy może o trzech filmach z największą liczbą, z największą średnią ocen po wszystkich dniach. Najwyższą średnią w tej sekcji konkursowej e, uzyskały kolejno wytłumaczenie wszystkiego: e, Gabora Rajsza, e, Pepe, Nelsona, e, Carlosa de los Santos Ariasa e, i mowa wspólna Matiu Renkina. Tak, to są e, to wszystkie te trzy filmy zdobyły cenę powyżej 7-0 a wytłumaczenie wszystkiego w ogóle 7.62, więc jak na, jak, na, jak na film konkursowy Nowych Horyzontów jest to faktycznie bardzo, bardzo dobre przyjęcie. I no też myślę, że już mało kto go może zdetronizować z tego pierwszego miejsca w naszym gridzie, bo gdy się nagrywamy, to jeszcze grid nie został zamknięty, ale, ale wytłumaczenie wszystkiego chyba nie jest dostępne online, więc myślę, że można go nazwać zwycięzcą grida tego rocznego. W pokazach galowych z kolei te oceny są troszkę niższe, mi się wydaje. Natomiast wciąż dwa główne filmy są wysoko powyżej tej średniej 7-0, Wygrała Substancja, Coraline Fergo, z oceną 7,53. Natomiast na drugim miejscu jest film, który bardziej mnie cieszy, czyli Grand Tour Miguela Gomesza, o którym zresztą już kilka razy rozmawialiśmy. Ty widziałeś Substancję? Ja niestety nie widziałem, że niestety, świadomie bardzo unikałem tego pokazu na Nowych Horyzontach, w związku z tym, że zaraz wejdzie do, do kin plus też dlatego, że był to jeden z najbardziej obłożonych po prostu seansów, a nie miałem aż takiej chęci zobaczenia tego filmu przedpremierowo, żeby o 8.30 wklikiwać się konkretnie na ten film, a nie żaden inny. No właśnie stąd to moje pytanie w kwestii tego obłożenia, nie? Że yy, mam wrażenie... Tutaj takiego, takiej mocnej popularności tytułu. Ja, mnie się nie udało wklikać na żaden pokaz, chociaż na każdy próbowałam i na żade, na każdym poległam, więc, więc stąd, to, stąd to moje pytanie. No faktycznie mamy tu znów do czynienia z dość wysokimi, średnimi, a znów z kompletnie dwoma różnymi filmami, bo w pierwszym przypadku mamy do czynienia z tytułem z body horrorem, z głośnymi nazwiskami w rolach głównych no i też powszechnie dobrze przyjętym filmem po prostu, o którym wszystkie recenzje piszą przynajmniej dobrze no. film, który generalnie możesz w ogóle wprowadzić w, w jakimś, nie wiem, nocnym maratonie horrorów, nie? gdzieś. przynajmniej tak się zdaje z tytułu niech się nie, niech się nie zorientuje tak. a z drugiej strony mamy ten czarno-biały portugalski w... eksperyment trochę też nie taki. trochę tak choć i tak no, takiego z jednego z twórców którzy raczej się publice jeśli chodzi o portugalskie kino, no, nawet tej publice głównego nurtu dość no, pod podobają faktycznie, nie? Więc, więc myślę, że tutaj e, ciekawy i bardzo symptomatyczny dla całego festiwalu e, zestaw w tych pokazach galowych nam się znalazł. E, jeśli chodzi o mistrzów, to a propos wysokich, średnich, w sekcji Mistrzynie, Mistrzowie mamy aż dwa tytuły, które przekroczyły hmm, tę średnią osiem. W, w, jeśli chodzi o oceny krytyków w gridzie i mamy to, tutaj nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata Radu które otrzymało średnią 8,25. Przy 26 ocenach to jest w ogóle też rzadko się tak zdarza, że film ma tak dużo ocen i tak wysoką średnią. Faktycznie tutaj powszechny, bardzo pozytywny odbiór, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że jest to twórca bardzo lubiany przez publiczność festiwalową, który gdzieś łączy w sobie duchy, które są miłe różnym, różnym typom widza nowo i różnym typom krytyków. Więc, więc gdzieś tak, gdzieś tak można było się tego nawet, mam wrażenie, tutaj spodziewać, ale ten karaks jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. My oczywiście bardzo tłumnie gdzieś redakcyjnie wspomogliśmy tę wysoką średnią, wystawiając temu filmowi jednogłośne dziesiątki To nie ja, Leosa Karaksa. 41 minutowy esej filmowy z jednej strony żart, z drugiej strony rozliczenie z jednej strony zabawa i, i, i myśl nad własną twórczością, z drugiej strony zabawa ze spuścizną eseistycznej twórczości Jean-Luc Godarda więc dla każdego coś innego, natomiast jest to dla mnie zachwycające, że ten film faktycznie tak wysoką średnią gdzieś uzyskuje i zdobywa, zdobywa publikę festiwalową mocno. Tak, ja też się w ogóle nie spodziewałem tego, jak wyszedłem po seansie, to słyszałem zachwyty nad tym projektem od osób, o których bym zupełnie nie pomyślał, że może się ten film spodobać, które, no nie wiem, całą późną twórczość Godardy odrzucają od razu i uważają za nieoglądalną i tak dalej. Tak tutaj nagle To Nie Ja im się bardzo spodobało, więc może po prostu nie oglądali tych filmów Godardy, dlatego się takich boją, a, a Kadaksis do tego zachęci, nie wiem. Natomiast no tak, no zdecydowanie To Nie Ja jest jednym z filmów festiwalu tegorocznego. Natomiast jest film, który zdobył wyższą średnią niż Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata i To Nie Ja. Jest to film z sekcji Let's Go, a chodzi oczywiście o Trenklauken. Tutaj średnia w gridzie 8,71, więc już prawie 9. To też jest notowanie, no, nie wiem, czy w zeszłym roku był jakiś nowy film, który miał taką średnią, chyba nie. Jest to film najdłuższy też w ogóle z programu tegorocznej imprezy. Trwa ponad 4 godziny, 4,5 chyba łącznie. I jest to mój, oso mój osobisty chyba kandydat na najlepszy film z tego rocznego programu, bo no jest, to, jest to film naprawdę kompletny, świetnie opowiedziany, świetnie nagrany, świetnie zagrany, wszystko się tam zgadza, jest dużo treści, dużo odpoczynku od treści, dużo y, jakichś takich ciekawych pomysłów narracyjnych czy, czy inscenizacyjnych, więc... No nic dziwnego, że ludzie się tak zachwycili filmem Laure Citerelli, bo, bo no, dla mnie to też jest jedno z, naj, z największych odkryć chyba tego roku. Mimo, że to film, który trafił na Nowe Horyzonty już trochę po czasie, trochę spóźniony. Premiera miał w roku 2022, a, a my go zobaczyliśmy dopiero w tym. 2022, tak? Tak, no... Dla mnie to też jest jeden z takich filmów, które zdecydowanie gdzieś zdobyły moją uwagę i na które niesamowicie oczekiwałam. i, i, i Cieszę się, że to oczekiwanie, te oczekiwania nie zostały zawiedzione, wręcz przeciwnie, spełnione z nawiązką. Ten film jest dostępny również online. Mam nadzieję, że będzie dalej gdzieś faktycznie do obejrzenia i po festiwalu. No ja już widziałem na Nowe Horyzonty po godzinach petycję, żeby dodać do dożywotnio na Nowe Horyzonty VOD, a nasz dzisiejszy rozmówca Marcin Piękowski napisał, że zobaczą, co da się zrobić, więc <grym> liczmy, że, że tak się uda właśnie, że, że Tręklaukę zagości na jakimś polskim VOD, bo jest to naprawdę przykład znakomitego kina. Tak, że będzie można dalej go oglądać i jest to też z drugiej strony film, co też mam wrażenie, że się gdzieś przewija tu w tej naszej rozmowie o takiej różnorodności, nie? W sensie film, który dla każdego będzie czymś innym. Ktoś tam, kto będzie chciał sobie, znajdzie porównania do, do Raula Ruiza, kto będzie chciał, znajdzie porównania do Davida Lynch'a kto będzie chciał, znajdzie sobie, nie wiem, do Złotopolskich, do serialu Rancho czy czegokolwiek innego z Archiwum X, po prostu. Można szukać szukać tych różnorodnych inspiracji, gdzie się da, więc jeśli, jeśli Wam podobali się na przykład zeszłoroczni delikwenci, którzy również jeszcze są dostępni w, w trybie online, to tutaj już w ogóle, ale nawet nie tylko. Jeśli Wam się nie podobali, to też jakby spróbujcie się zanurzyć w Tranquilla O'Can. To jest, to jest absolutnie genialny film i, i dobrze, że była okazja go tutaj zobaczyć. E, w, jeśli chodzi o sekcję Nocne Szaleństwo, to tutaj zwycięzca nie mógł być inny, gdyż miał aż trzy Szanse? Trzy czy dwie w tej sekcji? Znaczy, właśnie, wydaje mi się, że w tej sekcji tylko jedną. Ja nie wiem, bo w tym roku były trzy filmy Quentina dupie, i chyba każdy był w innej sekcji, mi się wydaje. E, nie, nie, dwie. Dwie, dwie. bo yy, Dali, Dali i Janik. w tej tak. sekcji, tak. Drugi akt jest w pokazach galowych, tak. Natomiast, no tak, Janik nadal jest najwyżej ocenianym filmem dupie z tego rocznego programu. Yy, więc yy, więc nic, nic dziwnego też, moim zdaniem. Ja, ja zobaczyłem wszystkie trzy i Janik mi się wydaje być. Yy, najbardziej kompaktowy najbardziej yy, nieprzesadzony, najbardziej śmieszny i chyba też najlepszy po prostu najlepiej pomyślany chociaż drugi akt też jest świetnym filmem no Quentin Dupie umie robić filmy. no tu się zgadzam, że, że generalnie Janik jest taką, takim, takim pikiem jeśli chodzi o ten, ten ostatni okres w twórczości Dupie natomiast ciekawym doświadczeniem było w ogóle możliwość obejrzenia znów tych kilku filmów jego na festiwalu rozmawialiśmy o tym, że faktycznie to się chyba już musiało zdarzać wcześniej, gdyż on tych filmów robi dość, dość prowadzi intensywną produkcję ich, więc, więc tutaj nic dziwnego, że w tym roku złożył nam się Janik, Dali i drugi akt przez te kilka festiwali tegorocznych na dobrą sprawę no natomiast Janik tutaj jak widać, jest zwyciężył. Na koniec zostawiłam Ci front wizualny, bo któż inny mógłby powiedzieć o tym filmie? Tak, no chodzi o film Mademoiselle Kenopsi, ja przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, po, jak, jak widziałem ten film w czasie zeszłorocznego Locarno, nie spodziewałem się, że on w, na Nowych Horyzontach zostanie ciepło przyjęty, a został w gridzie, dostał się średnią 7,29 na 10% ja też prowadząc Q&A z Deniko w tym roku spotkałem się z samym pozytywnym odbiorem tego filmu tak naprawdę więc cieszy mnie, że mimo tego, że jest to no, taki film bardzo osobisty tego twórcy i wynikający z jakichś takich życiowych zawirowań chorobowego stanu no to on wciąż jakby wkupił się jakoś w, w łaskę nowo-horyzontowej nowo publiczności no bo ja będę się upierać, że nie ma nowych horyzontów bez nowego filmu Deniko T chyba każdy jego film był tutaj pokazywany, więc no cieszymy się, że, że w tym roku ta tradycja została jakoś podtrzymana. Natomiast może już skończmy ten grid, skończmy mówić co się spodobało różnym krytykom i zakończmy tą rozmowę naszymi podsumowaniami. Zadam Ci może, o, zadam ci trzy pytania, a ty na nie musisz odpowiedzieć i później ty mi zadajesz te trzy pytania i ja na nie będę musiał odpowiedzieć. Pierwsze pytanie to jest twoje największe zaskoczenie pozytywne tego rzecznego festiwalu. Jeden film. Wiesz co, na dobrą sprawę ja mam wrażenie, że nie mam takiego filmu. W sensie te filmy, które gdzieś pozytywne wrażenie na mnie wywarły, to są te filmy, które, po których się tego spodziewałam, nie? Czyli ten nowy Karaks, e, który był absolutnie e, genialny, e, Trenkulaw Ken, po którym. Tak się wiesz, spodziewałam raczej, że, że mnie się spodoba. E, no, śmierć przez powieszenie e, Osimy, które tak patrzę e, kątem oka na swoją listę e, ułożoną gdzieś tej top dziesiątki. No, na pewno jedno, co mogę powiedzieć nigdy się nie spodziewałam, że trafię na dwa seanse agrodri. <gry> Nigdy się tego nie spodziewałam. Nie zdarzyło mi się, y, znaczy zdarzyło mi się powtarzać na festiwalu y, na Nowych Horyzontach film, który widziałam już wcześniej. W zeszłym roku na przykład, kiedy y, obejrzałam na festiwalu ponownie Malwiwer widziane w Berlinie kilka miesięcy wcześniej. Natomiast no, nie zdarzyło mi się w, w ciągu kilku dni y, odwiedzić y, tej samej sali kinowej. No jeszcze tak. sali kinowej numer no jeden. Tak w celu obejrzenia filmu jeszcze filmu Harmonego Korina o którego film z jednej strony gdzieś byłam spokojna jak w przypadku Eleosa Karaksa, który też nic złego w życiu nigdy nie zrobił, nie zrobił na dobrą sprawę nic jakiegoś takiego średniego, natomiast cały vibe, cała otoczka wokół Agro była dla mnie na tyle specyficzna że trochę gdzieś bałam się tego filmu, jak się go będzie, wiesz, oglądać, czy to nie będzie na zasadzie takiego nocnego szaleństwa yy, i niczego więcej, nie? Największe rozczarowanie w takim razie. Wiesz co, tu myślę, że że również, no nie mam, takich, nie, nie mam takiego filmu, który by mnie e, jakoś tak e, niesamowicie mocno rozczarował no może e, jeden film, który, po którym szłam e, widząc, na który szłam widząc oceny e, z, w gridach czy, czy, czy w, innych, w innych miejscach dość wysokie widząc nagrody, e, jest to ludzka hibernacja z frontu wizualnego która faktycznie gdzieś była takim jedynym wymęczonym sensem od początku, od początku do końca mam wrażenie że to jednak był Okej. Okay. a ulubiony sens? to Tranquillao Ken tak, tak mi się zdaje, że Tranquillao Ken 4,5 godziny w DCF -ie. no tak, to trudno podrobić tak Taki, taki wiesz, faktycznie mocne doświadczenie, kawusia, herbatka yy, i wszystko co ja lubię w kinie, bo uważam, że jeśli chodzi o ten film, to jakby czuję bardzo mocne takie wiesz, spowinowacenie z nim, mm -hmm. że jakby jest, tam jest wszystko co, co można było dla mnie umieścić w filmie to, to, to tam jest więc myślę, że ten seans na pewno na pewno mogę do takich zaliczyć. Z drugiej strony Agro, karax yy, yy. myślę, że tutaj akurat ulubionych seansów to można by wymieniać po prostu w brud, na dobrą sprawę dla mnie. A jak u Ciebie się ta trójka yy, przedstawia? No te, te zaskoczenia to faktycznie trudna sprawa, no bo dużo czasu przed festiwalem poświęciłem na to, żeby ułożyć sobie program tak, żeby w razie czego nic mnie nie zaskoczyło i nic mnie nie rozczarowało, tylko żebym chodził na rzeczy, których jestem przekonany, że chcę zobaczyć ale no miałem kilka takich mikrozaskoczeń no zaskoczyłem się pozytywnie filmem Duszyczka z konkursu jedynym filmem w 3D chyba jedynym filmem z 3D z tego rocznej edycji nie był to film idealny, nie jest to film, który mi się jakoś bardzo spodobał, ale było to z pewnością dla mnie pozytywne zaskoczenie no nie spodziewałem się też, że tak bardzo mi się spodoba Emilia Perez rzeka od Jarda, z którym ja nie jestem jakoś za pan brat, a, a tutaj naprawdę pokazał coś, czego wcześniej u niego nie widziałem. I myślę, że też jakimś rodzajem pozytywnego zaskoczenia może być, no właśnie, na Mur na Gisy Osimy. To jest film, który każdy mi odradzał, jeżeli mówiłem, że chcę pójść na, na jakiegoś Osimę, bo nie widziałem zbyt wiele. A, a dostałem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt i, i bardzo śmieszny. Bardzo też jakiś taki empatyczno-czuły w pewnym sensie, więc to na pewno rzecz warta zobaczenia, mimo że wśród film webowych krytyków zdobył średnią ocenę 4,3. Więc tutaj, no nie wiem, różni ludzie chodzą na różne filmy, na to wychodzi. Natomiast największym rozczarowaniem, no to nie wiem, czy znowu jakoś byłbym w stanie tak podać jedno, bo najgorszy film, który widziałem no to, to, to nie było rozczarowanie to były filmy, których się spodziewałem o tym, że spodziewałem się po nich tego, że mi się y, nie spodobają zbytnio jak na nie jak na nie szedłem, ale myślę, że mógłbym w pewnym sensie rozczarowaniem nagrać film, który ty bardzo lubisz, nazwać film, który ty bardzo lubisz, czyli Ruk. Ja nie pamiętam, kto jest reżyserką tego filmu, ale to hiszpańsko-portugalska produkcja. No to, to, to jest taki film, że się trochę zdziwiłem, że znalazł się w programie Nowych Horyzontów. Podobne zdziwienie towarzyszyło mi przesłania się filmu Wolność, Libertate, rumuńskiego filmu w sekcji yy, gry lustrzane yy, no to jest film, który dla mnie jest takim średniakiem z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni yy, film o tym jak ciężko było jak było kiedyś i, i, i że były karabiny, była przemoc, ludzie byli trudni dla siebie i ni, nic, nic ciekawego ten film nie pokazuje ani nie mówi. Jest nakręcony w najbardziej sztampowy sposób i też opowiedziany w sposób bardzo, bardzo nieciekawy, więc myślę, że te dwa filmy nazwałbym swoimi rozczarowaniami jakimiś. A najlepszy seans y, to nie wiem, no chyba ja będę bardzo dobrze wspominać DKF, pełna sala wokół zadania specjalnego cruising o, Tak, to y, również. Williama tak. Flitkina, bo to, to było jakieś takie y, fajne, fajne wydarzenie, też dosyć wyjątkowe. Y, I chyba też wskazałbym na, na jakiś taki pokaz, nie wiem, może agrodrift, y, chyba. B będę, będę dobrze to wspominać, bo jednak pierwszy polski pokaz tego filmu i jakaś taka otoczka hypu, yy, która się zbudowała od czasu Wenecji, między innymi dzięki memom, ale też yy, yy, różnym innym działaniom, no, tak, myślę, że Agro Drift będzie dla mnie jednym z ulubionych sensów tego rocznej edycji, jak nie, jak nie ulubionym w ogóle. Julia, na koniec za zapytam Cię o życzenie na przyszły rok. Czy Ty masz coś, co chciałabyś zobaczyć w przyszłym roku na Nowych Horyzontach? Jakiś jeden film, jakąś jedną retrospektywę? Yy, wiesz, jeśli chodzi o, o nowe filmy, to myślę, że te filmy, które ja chcę zobaczyć w przyszłym roku to one się tam znajdą nie? bo już mamy też program festiwalu yy, mamy mniej więcej konkurs główny festiwalu w San Sebastian, wiemy, że będzie tam nowy Albert Serra i ten film między innymi chciałabym zobaczyć yy, mamy program Wenecji który wiemy dobrze, że wygląda średnio natomiast są tam takie nazwiska, których myślę, że możemy się spo spodziewać w pokazach galowych, na przykład nie wiem, Almodovara czy yy, i tak dalej yy, natomiast yy, Natomiast no, ja będę tutaj dalej gdzieś promować ideę tego, tych, tych marzeń retrospe co do retrospektyw. Nie? W przyszłym roku mamy dziesiątą rocznicę śmierci Manuela de do Oliveira, dokładnie tak 10 lat po papierzu. I myślę, że to jest, to jest bardzo dobra okazja, żeby obejrzeć więcej filmów Manuela Oliveira na wielkim ekranie. Ostatnia taka retrospektywa nam się gdzieś zdarzyła, bo w iluzjonie właśnie przy okazji śmierci tego, tego naszego staruszka europejskiego kina więc ja dalej będę tutaj gdzieś trzymać się mocno tej idei że chciałabym, chciałabym obejrzeć taką porządną retrospektywę Manuela de Oliveira na, na, na festiwalu no a z, właśnie mówię, z tych tytułów dużych to, to zawsze są te filmy, których, których się gdzieś tam, gdzieś tam możesz spodziewać. No być może mam jeszcze jakieś tytuły, które już widziałam w tegorocznym, na tegorocznym festiwalu w Rotterdamie, które się nie pojawiły tutaj. A myślę, że mogą się jeszcze tutaj znaleźć nawet edycje później, czy to tak jak wiemy w Lostach, czy w jakichś takich nowych pobocznych sekcjach typu, że znaczy nie tyle pobocznych, co właśnie tytułowych, gdzieś jak Let's Go na przykład, nie? Czyli, czyli głównie Oliveira. Można było, można było od razu nagryć swoją odpowiedź wcześniej i, i, i puścić tutaj na, w ramach odpowiedzi na to pytanie. No tak, ja, ja chyba też nie mam jakby zbyt wiele więcej do dodania, no bo nie jesteśmy w stanie wpłynąć na kształt retrospektyw przyszłorocznych. Natomiast no to, co już Martin na, na początku naszej rozmowy powiedział, no ja właśnie od 25. edycji Oczekiwałbym jakiegoś takiego spojrzenia w przeszłość i pokazania filmów, które albo wygrywały konkurs Nowe Horyzonty, albo były gdzieś właśnie docenione na festiwalu typu w roku 2005 i nikt więcej później o nich nie słyszał, no bo yy, no my jesteśmy chyba najlepszym przykładem tego właśnie nowego pokolenia Nowohoryzontowiczów, którzy nie mają pojęcia co się oglądało w Cieszynie i w Sanoku, bo chodziliśmy wtedy do przedszkola czy do szkoły. Yy, a, a fajnie by było też jakby zobaczyć te filmy, no bo znowu przez to, że są tu filmy nowo to filmy yy, nowohoryzontowe, to nie dało się ich zbytnio nigdzie yy, zobaczyć po drodze od tamtego czasu. Tak, tak. Dokładnie. no Myślę, że to jest, to jest gdzieś dobra koncepcja tego, tego przypominania, powracania do tych seansów yy, i, i otwierania. Yy, tych, tych takich kolejnych drzwi dla, dla tego młodego pokolenia, które, które, no, które nie miało, które nie, nie mieliśmy okazji jakby oglądać tych filmów, one też gdzieś nie są koniecznie najłatwiej dostępne, więc, więc no cóż, no ja zawsze jestem otwarta na to, co kolejne, kolejne horyzonty yy, przeniosą i, i zawsze też yy, mam wrażenie, więcej mam oczekiwań poza retrospektywnych dopiero jak yy, gdzieś pojadę na jakiś festiwal, nie? Bo mogę sobie powiedzieć, że czekam zdecydowanie na nowy film Terence'a Malika, ale nie wiem, czy on gdziekolwiek się pojawi, żeby się co dopiero zjawić na nowych horyzontach, nie? No tak, Więc. tak. Może, może na American Film Festival. No zobaczmy. Tak kończymy ten podcast odezwą do, do, do festiwalu odezwą do młodych podsumowaliśmy już 24 edycję festiwalu MBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu pełna sala była w tym roku patronem medialnym, więc było nas bardzo dużo, zarówno na miejscu, jak i w przestrzeniach wirtualnych, co, co pewnie nasi słuchacze i czytelnicy zauważyli Julia, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę Dziękuję Ci bardzo, Michale, jak zwykle. E, tak, no ja nazywam się Michał Konarski, ze mną była Julia Palmowska, a to był podcast Pełnej Sali. Dzięki wielkie za słuchanie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.